Na początek chciałbym wszystkich serdecznie powitać w moim pierwszym podcaście z tej strony Paweł Masarczyk. Jest to mój pierwszy podcast w życiu, więc wybaczcie jakieś niedociągnięcia małe jeśli takie wystąpią. Przejdźmy do sedna sprawy. W tym podcaście chciałbym ukazać różnicę między gadu 6 a mirandą, która jest naprawdę lepszym komunikatorem dla osób niewidomych niż gadu, łatwiejszym w obsłudze, Najnowsze wersje działają ze screenwiderami, nie ma problemu, naprawdę jest bardzo konfigurowalna i łatwa do personalizacji. Miranda jest komunikatorem open source, który powstał już dość dawno. Ja tylko zająłem się jej przeróbką dla osób niewidomych, tak żeby Jaws wszystko czytał, więc jest to przekonfigurowane. Można pobrać tą Mirandę dla niewidomych z zaredir.ca.pl/mdnsetup.exe Zawiera ta paczka pluginy takie sieciowe, to tylko do gadu gadu, jeśli potrzebujecie więcej to można pobrać z forum mirandadn.c0.pl Zachęcam do rejestracji. Już pokazuję jak działa Miranda. Zacznijmy od tego, że ona sama się minimalizuje, co zmienię w przyszłych wersjach, żeby tak nie robiła. Jednak y, póki co jeszcze nie zostało to zrobione. Maksymalizuje się ją CTRL SHIFT A. Miranda Im. Pole listy. Boty 2.4. Pomiędzy elementami. No i odczytał nam tu pojadę od góry. 15, gadu gadu 15.91. Gadu y, 15.91. Odczytał on nazwę grupy, czyli gadu gadu. Odczytał liczbę osób dostępnych y, na liczbę osób obecnych w grupie. Hatrins 01. Boty 2.4. Boty 2.4. Na tej grupie będziemy testować, żeby tam nie było żadnych konkretnych osób, tylko tam boty, które wszyscy znamy. Infobot, Creative Bot. Zaczynamy. Creative Bot. Dostępne. Spis, poleceń, pomoca. T.P.G.W.P.L. No właśnie. Creative Bot to nazwa kontaktu. Dostępny to status. A tam ta cała wpisz pomoc, aby uzyskać listę poleceń, cała reszta, to jest opis. Więc widać, że bez etykietowania jest od razu wszystko dostępne, trzeba po prostu zainstalować i działa. Infobot. Dostępne. Infobot, 1, 5, 1, w, w, w, infobot pl, mapa. No to tak samo jest w infobocie, wchodzę do niego, żeby tam z nim pogadać trochę, dla testu. Infobot dostępny. Rozmowa. Okno dialogowe. Edycja. Wpisz tekst. <śmiech> Klasycznie znajdujemy się teraz w polu edycji, gdzie piszemy naszą wiadomość. Napisałem. Edycyjne. Piciok, cześć. Piciok. Jak widać, Piciok. Piciok. Piciok. Piciok, cześć. Wiadomość jest. Tytuł. Infobot dostęp. Ale odpowiedzi jakoś nie ma. Nie coś mu się stało. Edycyjne. Piciok, cześć. Edycja. <śmiech> <śmiech> ok, zamiechamy. z wersją 1. Im. Pole listy. Infobot. Creativebot. Może Creativebot odpisze. creative Też my cześć. Edycyjne. Piciok 6. Piciok, Edycja 3. Boty 24 24 Hatrooms 01. Gadu gadu. 15,9. W każdym razie wiadomości są w tym polu edycyjnym. Tak ta teraz było. Piciok 6. Tak później niżej. Ukazuje Miranda się zero, coś. 7 na okno dialogu. Ups. Download. To była informacja o aktualizacji Mirandy. Bywa. <śmiech> I po prostu tak samo pokazane są wiadomości przychodzące, więc jak widać, też jest pole edycyjne do odczytu. Więc łatwo można odczytać zawartość, czyli te wiadomości, które my wysyłaliśmy i które my dostaliśmy. Więc jest to łatwiej niż w GADU-GADU6, gdzie przypominam, obowiązuje kursor JOS. Teraz pokrótce, jak wyglądają statusy Hatruns. W Mirandzie jest to tak zrobione, że są skróty klawiszowe dla każdego statusu oso oso osobna. Czyli Ctrl 1 dostępny, Ctrl 2 zaraz wracam, Ctrl 7 niewidoczny i Ctrl 0 niepołączony. Na przykład zrobię Control 1. Zmień opis. Do... Tak, że mówi, zmień, zmień opis dla stanu dostępny i mam odliczanko ileś tam sekund do zamknięcia. Daję tabulator, żeby mi nie zamknęło. Mam edycję, gdzie piszę mój opis. Już na dysku testowy Opis testowy. Ok, przycisk. Ok, okay. Miranda im. Pole listy. Hatrum z 0,1. Pomiędzy elementami, Załóżmy, że tam coś przepisałem. To mam już nowy opis. Więc to jest sprawa statusów. Analogicznie jest w zaraz wracam i w niewidocznym. Bo w niedostępnym się nie da. W, w niedostępnym obowiązuje taka reguła, bo jeśli jest ustawiona opcja, a domyślnie w miradzie dla niewidomych jest, że ustawia nam się ostatni używany status. Teraz już pokazuję, jak się ustawia numer gadu. Mamu. Zakoń. Pomoc. Opcje. O. Zamykam menu. Opcje. Ok. Dźwięki. Enable. Sąd. Mm, tu byłem poprzednio. Pokaż opcje Zaawansowane pole. Poziom 0. jest drzewo. to w, o, w kontakty w formie... Boże kontakty. Opcje w formie drzewa. Kontakty. Pierwsza zwinięta gałąź u góry. Teraz jadę w dół. Sesja rozmowy zamknięty. Sieć zamknięty. Sieć otwarty. 1. Poziom 1. Gadu, gadu, otwarty. O. I tak się dochodzi do sieci. O! Wybierz... Przydatny trik w Mirandzie, póki mam okazję. Kiedy słyszymy ten dźwięk, który przed chwilą, tak jest domyślnie w Mirandzie dla niewidomych, dostępności osoby. Otwieramy zasobnik i oto co nam się ukazuje. Windows. Ania z jest dostępna. No, Ania z Lodczata jest dostępny. Jest to jeden z moich kontaktów. Czyli info o tym, że właśnie się pojawił. Pokaż dane użytkownika gadu-gadu, numer gadu edycji. No. Dane użytkownika gadugadu, gadu, numer, edycja. Oczywiście wszystko na zasadzie tabulatora, że się przemieszczamy tabem. Czyli tu jest numer w pierwszym polu. Dane użytkownika Gadugadu gadu, hasło. Tu hasło. Dane użytkownika gadu gadu e-mail. E Dane użytkownika gadugadu gadu, gadu usuń konto. Usuń konto i tam różne opcje dalej. <śmiech> Dane użytkownika gadugadu gadu, zmień hasło. Zmień hasło, to Dane wiadomo do użytkownika, czego. Dalej. Gadu, gadu, odzyskaj hasło. Odzyskaj hasło też wiadomo. Opcje tylko dla przyjaciół. Pole wyboru nie za tylko dla przyjaciół, tylko dla znajomych. Opcje pokazują użytkowników z opisem stanu jako niewidocznych pole wyboru nie. Czyli jeśli ktoś jest niedostępny i ma opis, tak mi się wydaje, bo tego nie używam, jest pokazany jako niewidoczny. Nie wiem, po co zostało to zrobione. <coughs> Moim zdaniem opcja jest kompletnie niepotrzebna, ale już jak ją wstawili, to nie będzie. Opcje po rozłączeniu się zostaw opis następującego stanu pole wyboru zaznaczony. To jest to, o czym mówiłem, czyli że jest status niedostępny to ustawia się nam ostatnio używany opis. No to jest po prostu zastępstwie za y, ustawianie opisu dla niedostępnego. Opcje pole kombi. Ostatni stan. Tu, że ostatni stan, możesz można jeszcze ustawić ostatni y, dostępny, zaraz wracam tam. Ale ostatni stan jest chyba najwygodniej. Opcje odbieraj nadchodzące obrazki za pomocą metody pole wyboru... Z... On no, dla niewidomych nie jest. Obrazki nie są zbyt przydatne. Chyba, że ktoś tam w jakichś celach odbiera obrazki. No to jaką metodą ma odbierać, czy w ogóle ma odbierać obrazki? Opcje pole kombi. Wyskakujące okno. 2 z 2. Ikona zadań systemowych. Wyskakujące okno. No, więc mamy dwie, <coughs> dwie metody: e, okienko wyskakujące i ikonkę w zasobniku. Opcje: pokazuj <coughs> kontakty spoza mojej listy, mające mnie na swojej liście. Pole wyboru zaznaczone. O, bardzo przydatna funkcja. Gdy ktoś ma nas na swojej liście, a my go nie mamy, jest wyświetlony. Ta osoba jest u nas pokazana na dole listy. Także już, już wiemy, kto ma nas na liście. Ok, przycisk. I OK. Anuluj, więc tyle. To jest, jest tyle z ustawienia gadu gadu. Więc nie jest to takie trudne jak się wydaje. O, telefon dzwoni zaraz, Miranda im. listy. Hatrum. Hatrums. Zer. Boty. D ok. <śmiech> Kontynuując. E Jeśli przedostaniemy wiadomość, teraz nie mogę się o tym przekonać, bo boty milczą wciąż. E w zasobniku systemowym, tak przed. Sprawdziłem dostępność. Tak mogę teraz sprawdzić, kto do mnie napisał. Pisze, jest napisane wiadomość od. i po prostu już tam jest nadal adresat. I po prostu możemy kliknąć podwójny lewy przycisk, i wtedy już mamy okno rozmowy. Lub alternatywnie, skrótem Ctrl Shift i wtedy otwiera się okienko. Yy, takich zagadnień, jeszcze mirandowych, typowo. Hedrums. No, Instalacja wtyczek odbywa się poprzez kopiowanie plików DLL do katalogu plugins, tam gdzie zainstalować Miranda, jest taki katalog. I teraz wchodzę do opcji, żeby pokazać wam trzy dźwięki ustawia. O rozumiem, że. A, jeszcze tu GADU, GADU pod menu. Otwórz konferencję. Tu masz, macie otwórz konferencję, czyli tworzenie konferencji wieloosobowej w GADU. Wyczyścić ignorowane konferencje. Tu się czyści, ignorowane. Czyli po prostu konferencji w Gadu na Mirandzie dodają się do listy i możemy je wtedy wyczyścić, żeby zniknąć. Importuj listę z serwera. E. Importuj listę z pliku tekstowego. Usunę listę z serwera. Eksportuj listę do serwera. Eksportuj listę do pliku tekstowego. I tyle. Opcje. Opcje. Zamykam menu. Opcje. Wracamy z gadu gadu tam gdzie to. byliśmy. tr 1 drzewo. Gadu gadu otwarty. Poziom. Siedz. Stanę. Wtyczki za. Wygląd otwarty. tr 1 drzewo. Avatar. Tak. Dźwięki otwarte. Dźwięki. I teraz tabulacja. Dźwięki tre, jeden drzewo. Czat otwarty. Czat, zwijam. Czat dotyczy konferencji gadu i styczki IRC. Tam są różne tam, zdarzenia związane z czatem. Możemy im dopisać dźwięki. A właśnie. Dźwięki zależą od tego, jakie, jakie zdarzenia mamy w drzewku. Zależy od tego, jakie mamy wgrane pluginy, bo każdy plugin może mieć własne zdarzenia, które możemy udźwiękowić. Ostrzeżenia otwarte. Dźwięki tre, jeden drzewo. dostępne zaznaczone. Ostrzeżenia. Nie mam pluginu w tym momencie wgranego New Status Notify, więc mam tylko dźwięk dostępności. Przy New, New Status Notify jest możliwość ustawienia dla każdego statusu. zarówno dostępny, jak i zaraz wracam, i niedostępny i każdy inny. Tak, więc wracam. Dźwięki informacyjne zmień. Shift tabulatorem wróciłem trzy razy. I mamy dźwięki informacyjne Zmień, czyli tu możemy kliknąć i otwieranie pliku, klasyczne, i wybieramy plik WAVE, który chcemy mieć na dźwięk danego zdarzenia. Dźwięki informacyjne, podgląd, Podgląd, no to możemy tu podglądnąć, te, o tak, podglądnąłem. Dźwięki, dźwięki, tre. dźwięki, dźwięki, jeden drzewo, plik otwarty. Plik, tutaj Pidza. są zdarzenia takie z plikiem związane. URL, url, url, url, wiadomości. wiadomości, dźwięki, tre. jeden drzewo, przychodzące aktywne okno, przychodzące aktywne okno. Jest to dźwięk odgrywany wtedy, kiedy rozmawiamy z kimś w otwartym okienku i przyjdzie po prostu wiadomość od tej osoby, od naszego rozmówcy. Poziom 1. Przychodzące nieaktywne okno zaznaczone. Przychodzące Was nieaktywne cztery. okno. Mamy zminimalizowane okno rozmowy i nadejdzie wiadomość. Wtedy jest ten dźwięk odgrywany. Przychodzące nowa wiadomość zaznaczone. Przychodzące nowa wiadomość. No jest to wtedy, kiedy po zamknięte okno rozmowy i osoba do nas napisze. Czyli no, nowa wiadomość, pierwsza w konkretnej konwersacji wychodzące, zaznaczone. Wychodzące, czyli po prostu jak my wyślemy wiadomość sami do kogoś. No i z dźwięków byłoby chyba na tyle. Yy, jeszcze raz powtórzę linki. Link do pobrania Mirandy dla niewidomych. Nie będzie się zmieniał, ponieważ tylko tam podmieniam pliki instalacyjne. zaredir.cba.pl slash mdnsetup.exe Setup, pisze oczywiście przez u, setup, a forum mirandadn.c0.pl. Tak jak mówię, zachęcam do rejestracji na forum. I jeszcze szybkie podsumowanie, w czym różni się Miranda od gadu 6. Zacznijmy od tego, że nie jest to polski program, jest stworzony przez Amerykanów, Eee, Czytałem nawet nie czy Amerykanów, w każdym razie przez, e, z, za granicą jest ten projekt rozwijany. No a różni deweloperzy z całego świata piszą pod niego pluginy. Miranda dla niewidomych jest to przeróbka e, stworzona przeze mnie, e, polegająca właśnie na dostosowaniu ustawień Mirandy pod JOSA bez zbędnej konfiguracji. Ponieważ sam pamiętam, jak zacząłem używać Mirandy, męczyłem się strasznie z konfiguracją i po, dopiero po kilku miesiącach dochodziłem do rozwiązań. Jest bez etykietowania grafiki, mamy możliwość odczytania statusu i opisu danej osoby. Jest wszystko łatwo dostępne. Okno rozmowy wygląda właśnie w formie pole tabulacją dostępne. Pole edycji i edycyjne do odczytu, gdzie odczytujemy nasze wiadomości. Tak więc jest to łatwo dostępne, bez użycia kursora JOST, tak to ma miejsce w gadu gadu. Możemy wgrywać różne wtyczki, tak więc Miranda nie ogranicza się w tym momencie do komunikatora gadu gadu, ale również jakieś różne maile, RSS-y. Wystarczy się po prostu rozejrzeć po forum. Albo na addons.miranda-im.org, jeśli ktoś zna lepiej angielski. Yy, archiwum też jest dość łatwo dostępne. Mogę nawet tu ukazać, jeszcze z poprzedniego testowania, Miranda archiwum z Infobotem. Infobot. Menu kontekstowe. Pokaż o użytkowniku. Pokaż historię. Zamykam menu. edycyjne do odczytania. Pole Pole listy. Nie jest tu lista, gdzie są daty. na tysiące nadchodząca wiadomość. O tak słychać. Jak ja znajdę sobie wiadomość, wracam prognoza się z regulatorem Deszcz 00 zero Śmig Śnieg zero. Ciśnienie tyś. Prognoza, po... prognoza pogody dla miasta Gliwice 20. No i tak właśnie. Prognoza pogody dla Gliwice. Pole listy. Znajdź. Ma też taką przydatną funkcję, jak znajdź. znajdź okno dialogowe, znajdź, znajdź edycja, wpisz tekst. I wpiszę tu powiedzmy prognoza. Znajdź edycja, prognoza, szukaj. nie to szukanie nie chce mi działać. Ale pamięta, 2000, 2000. edycja No właśnie, wyskoczył jakoś tak śmiesznie. I nie jestem teraz w stanie... I... zrobićwa4. W takim razie nie przetestujemy szukania, ale ono powinno zazwyczaj działać. Jeśli byłyby jakieś pytania, to moje dane kontaktowe znajdują się w pliku readme dołączonym do Mirandy dla Niewidomych, a także możecie je znaleźć na kanale Team Talk yy, serwisu Tyflo Podcast pod nikiem Piciok, gdzie udzielam wszelkich rad, ale radzę także rejestrację na forum, którego link już podałem. I tam też oczywiście możecie oczekiwać rozwiązań problemów, nie tylko ode mnie, bo jak wiadomo, forum tworzymy wszyscy. Mniejszym żegnam się z Wami, zachęcam do skorzystania z Mirandy, ponieważ jest ona rzeczywiście lepsza niż GaduGadu. -gadu. Hmm. Po prostu warto ją po prostu używać. Ma dość ciekawych wtyczek, dużo i... Szukał moja Miranda, sprawdzała maile. Yy, mogłem za pomocą sterować Skype'em yy, no i kontaktować się z wieloma sieciami, takimi jak MSN, Tlen, Jabber i kilkoma różnymi jeszcze protokołami, ale radzę, lepiej to sprawdzić sami i sami dobierzcie sobie, jakich wtyczek potrzebujecie, jaki temat dźwiękowy wam odpowiada i jakie ustawienia sobie preferujecie, ja tylko mogę coś tam doradzić ewentualnie. Zapraszam, chętnie udzielam rad. Zapraszam na forum do korzystania. Mam nadzieję, że ta modyfikacja mojego autorstwa jakoś się przyda.